Jest sobota, 11 kwietnia 2026 roku. Słuchacie właśnie 598 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami stary kawaler, który jakoś nie może znaleźć sobie drugiej połówki, Szymon Śmieśnieński. To ja, witam Was serdecznie. Witam i zapraszam na recenzję filmu Panna Młoda. Panna Młoda z wykrzyknikiem na końcu. The Bright, bo tak ten film nazywa się w oryginale, to świeża produkcja z 2026 roku, którą niedawno widziałem w kinie. Jest to film w reżyserii i ze scenariuszem Maggie Gyllenhaal. Jest to jej drugi pełny metraż, a w rolach głównych zobaczymy Jessie Buckley jako tytułową Pannę Młodą oraz Christiana Bale'a jako Franka, czyli potwora doktora Frankensteina. Akcja Panny Młodej zabiera nas do Chicago w latach 30 -tych. Kiedy to Frank prosi o pomoc dr Oifronius, naukowczynię nieformalnie kontynuującą badania Wiktora Frankensteina, czyli badania nad przywracaniem zmarłych do życia. I Frank prosi ją oczywiście o stworzenie towarzyszki życia. Pani doktor godzi się i w końcu wspólnie Frank i pani doktor ożywiają zamordowaną niedawno kobietę. W ten sposób właśnie przywrócona do życia panna młoda nie tylko nie pamięta swojej wcześniejszej egzystencji, ale dodatkowo jest opętana przez samą Mary Shelley, której to zdarza się przemawiać przez nią. I w toku fabuły nasza para bohaterów, para potworów, musi się oczywiście ze sobą dotrzeć, ale też przy okazji zwrócą na siebie uwagę policji, mafii i w pewnym sensie całego społeczeństwa. Tyle myślę tytułem wprowadzenia do fabuły wystarczy. Od razu zaznaczę, że narzeczonej Frankensteina z 1965 roku nie odświeżałem i prawdopodobnie nawet nigdy jej nie widziałem, bo gdybym widział to pewnie nie zaskoczyłoby mnie, że Jesse Buckley wciela się w, tutaj w trzy różne postacie. Tak jak Elza Lanchester właśnie w narzeczonej Frankensteina wcielała się także w trzy różne postacie. No i tak mnie to zaskoczyło, więc zakładam, że tego filmu... bo Wiecie, kojarzę wizerunek tak narzeczonej Frankensteina, ale to pewnie przez dokumenty o horrorze, jakieś przeróbki, memy, etc. No bo tutaj byłem autentycznie w kinie troszkę zaskoczony. W każdym razie, tak, no, oryginał jest z lat 30 i akcja tego nowego filmu też rozgrywa się w latach 30 W oryginale partnerka potwora miała taki charakterystyczny wygląd, bo miała siwe pasmo we włosach. Tak powstałe pewnie na skutek tego eksperymentu, zaś w nowym filmie ma siwe włosy bez żadnego pasma, ale za to czarny ślad z prawej strony twarzy, no bo tutaj w tej nowej produkcji z 2026 roku procedura przywracania życia zawiera między innymi użycie właśnie jakiegoś czarnego płynu, no i tutaj na skutek tego eksperymentu powstała taka jakaś plama, na twarzy, no i to jest fajne odświeżenie, spoko design, a że ten charakterystyczny element zostanie jakoś tam jeszcze wykorzystany, jest ważny fabularnie w którymś tam momencie, no to doceniam go podwójnie. To jak tutaj nasza panna młoda wygląda, ode mnie za to plusik. I tak, ten film jest kategoryzowany jako dark romance, dark comedy, monster horror, period drama. No i to wszystko ma sens, no bo rzeczywiście to jest troszkę taki <śmiech> potwór Frankensteina. <śmiech> Jest to przepuszczona przez pryzmat Hollywood pocztówka z tego Chicago z lat 30. To jest historia romansu Franka i Panny Młodej. No jest to film o potworach, jakby nie patrzeć. Nie jest straszny, tak, jeżeli chodzi o kategorię horror. On nie jest straszny, ale ma trochę całkiem niezłego gore, kilka klimatycznych scen. No, i to jest komedia. Jest rzeczywiście dosyć zabawnym filmem. Komedia taka bardziej pankowa, powiedzmy, w ogóle ten film jest pankowy, można o nim powiedzieć. Zaskoczyło mnie, jak sprawnie on gra na emocjach, bo właśnie jest troszkę tak pocięty i zmontowany, powiedzmy, ja to zaraz rozwinę, ale od samego początku całkiem sprawnie do mnie przemawiał. Film otwiera swoisty prolog wyjaśniający, kim była panna młoda przed śmiercią i przed wskrzeszeniem i też w jaki w ogóle sposób znalazła się akurat w w tym miejscu i w czasie i spotkał ją taki, a nie inny los. A zaraz po tym wstępie obserwujemy Frankiego doktor Oifronius. No i cała ta sekwencja jest pełna humoru, ale jednocześnie smutku. Bawią tutaj no, zabawne sytuacje, gagi, gdy na przykład no, Franki wbija tam do jakiejś kamienicy, tak by pogadać z panią doktor i służba tam się go boi, gdy go widzi. Czy pani doktor go tam próbuje gdzieś trochę izolować, żeby właśnie nikt go nie zobaczył? Bawią dialogi, gdy na przykład pani doktor nam sugeruje, że nie chce się bawić w Boga, nie będzie przeprowadzać żadnych eksperymentów, a Frank mówi, że miał ją za szalonego naukowca i to ją trochę rusza. A z drugiej strony autentycznie czuć, jak potwornie, moment, tak, potwornie samotny jest potwór Frankensteina. Frank przykładowo tutaj wspomina, że dzień wcześniej. Gdy uścisnął dłoń, pani doktor, to był pierwszy uścisk dłoni w jego życiu i ona pyta, jak było. On mówi, że to było wyjątkowe. No i to jest trochę takie znowu niby z jajem, ale to jest jednocześnie smutne. No wyobrażacie sobie istnieć, tak żyć przez ileś tam lat? 10 lat i no nie uścisnąć nawet niczyjej dłoni. tak? Jaki to jest poziom właśnie samotności, izolacji. Gdy na przykład znajdują już ciało naszej przyszłej panny młodej, no to z Franka też wychodzą jakieś kompleksy. On tam mówi, że nie chce tego ciała, bo ta kobieta jest zbyt piękna, nie? więc tam w domyśle to chyba nie pada, tam wprost już nie pamiętam, ale no, że nie pasuje do niego, tak nie zechciałaby go i tak dalej. I ja nie oddam tego oczywiście teraz w nagraniu, ale w tej dość nieporadnej, trochę takiej koślawej i w związku z tym też zabawnej, przerysowanej figurze potwora. Christian Bale wykryował istotę, której ja tam gdzieś szczerze współczułem. Ten design, akurat tak jak chwaliłem design panny młodej, tak Frank, on jest koślawy. <śmiech> to jest chyba dobre słowo. Tak jest trochę przerysowany, taki nieporadny, fajt łapowaty, nawet tak z wyglądu. Świadoma decyzja. tak? To nie wyszło tutaj przypadkiem to się nie każdemu może podobać, ale jeżeli chodzi o to granie na emocjach, no to ze mną to fajnie rezonowało, tak, bo rzeczywiście mu współczułem. No i wiecie, po tej sekwencji gdzieś tam wstępnej do życia powraca postać grana przez Jesse Buckley, no i dzieją się rzeczy, zaczyna się. Chwilę po przebudzeniu, mamy wstawanie na złamane nogi i to, co tam przy okazji odwala Frank, to jest filmowe złoto. To jest nadal początek filmu, nie, a ja najpierw umierałem z bólu, potem umierałem ze śmiechu. Bardzo mi się podobało, podobała cała ta sekwencja pierwszych chwil nowego życia Panny Młodej. No i potem, tak jak wspomniałem, reszta filmu tak to poznawanie i docieranie się bohaterów. I tutaj bardzo fajnie gra to, że mamy zupełnie dwie różne postacie. Nie? Frank jest już bohaterem z konkretnymi właściwościami. On ma swoje mocne i słabe strony, swoje kompleksy, swoją historię, swoje zamiłowania. Tutaj na przykład on jest wielkim miłośnikiem kina co jest ogrywane ponownie, zarówno żartobliwie, jak i dramatycznie potem w fabule. To, to nie jest po prostu powiedziane, tak że on lubi filmy, czy pokazane, że on tam coś ogląda z przyjemnością, tylko to jest jakoś tam wplecione w całą tę naszą opowieść i fajnie wykorzystywane dalej. No a z drugiej strony Panna Młoda, ja tak będę mówił tym tytułem, tak, bo tutaj imionami, ona ma kilka imion, kto oglądał, ten wie. tak? Nie będę tym teraz mieszał. Panna młoda budzi się bez pamięci tak? i musi odnaleźć trochę samą siebie w tym filmie. Początkowo zachowuje się, nie wiem, może dziecięco, zwierzęco. Mamy piękną scenę z takim zachowaniem a kot przy stole. To też po prostu parstnowałem śmiechem na półsali, a oglądałem w sumie, chyba solo byłem na tym filmie, nikogo nie było, więc mogłem sobie na to pozwolić. Potem znowu odgrywa troszkę tę narzuconą jej rolę, no bo tutaj ludzie jej mówią, tak? kim Teoretycznie jest czy powinna być, ale no stara się zrozumieć otaczający ją świat. W którymś momencie, jak można się domyślać, no musi sama zdecydować, kim tak naprawdę jest lub chce być. I to gra. tak? Postać przechodzi drogę, przeżywa przygodę, ewoluuje. To nie jest może jakoś odkrywcza, ale z jakąś tam przyjemnością to śledziłem i do samego końca mi się to podobało. I wspomniałem, że czasem przemawia przez nią Mary Shelley. I to są niesamowite momenty. To są te chwile, przy których, no właśnie, miałem szczękę na podłodze w kinie, bo język, jakim wtedy włada panna młoda, rozbraja. Ona w ogóle wyraża się bardzo specyficznie przez cały czas, przy czym przez resztę filmu mówi w taki sposób trochę. Prostszy, bardziej banalny, a momentami, no właśnie, jest opętana, jest w tym takim transie. Frank to w tym momencie komentuje na zasadzie, masz bardzo bogate słownictwo, co też jest przezabawne, ale to nie oddaje do końca tego, co się tutaj dzieje, bo te literackie słowotoki, one pewnie nadają się do osobnej analizy. Mamy jakieś ciągi wymyślnych synonimów, rymów, tak, albo gry słowne w ogóle, jakieś żarciki słowne. I ogólnie ta warstwa językowa jest super. Zresztą u postaci panny młodej to najbardziej widać przez te transy, ale Frank też na przykład wielokrotnie powtarza taką jedną kwestię I'd prefer not to, co początkowo jest od taką manierą yy, i właśnie pasuje do tego połowatego trochę potwora, ale pod koniec powraca już w takich bardziej emocjonujących istotnych scenach i wtedy robi robotę. tak I, i to jest taka trochę werbalna strzelba Czechowa, bym powiedział wręcz. Fajna rzecz. No i Bohaterowie sobie tutaj funkcjonują w świecie tych lat 30., w którym mamy całkiem sporo złych ludzi. Chicagowską mafię, na przykład, która traktuje ludzi jak śmieci i zależy jej tylko na zyskach. Mamy oczywiście policję, która nie zawsze gra czysto, a czasami współpracuje z mafią. I choć to gra wszystko w tym settingu, w sensie no to pasuje do tego Chicago lat 30., to momentami wydaje się być trochę doklejone do losów Franka i Panny Młodej, i trochę jakby odciągać od nich. To się wszystko fajnie spaja w finale, do czego pewnie za moment wrócę, ale początkowo te wszystkie wątki poboczne, tak trochę człowiek nie wie, co, co z nimi zrobić, nie? W trakcie sam. Przynajmniej ja tak miałem. I w tym wątku policyjnym przykładowo jest taki taki chwyt swoistego odwrócenia ról, może tak to ujmę, mamy policjanta i jego asystentkę, sekretarkę. I policjant jest trochę seksistowski, jest moralistą, hipokrytą, ciamajdą, a jego asystentka ogarnia całe śledztwo, znajduje dowody, wyciąga wnioski i teraz odruchowo się zaśmiałem, bo to jest totalnie przerysowane, tak ad absurdom poprowadzone. Ale gdzieś tam jest zabawne. nie? Jeszcze jak się myśli o jakimś takim kinie noir, o tych detektywach wszystkich. Oni jest tutaj chyba po prostu detektywem, ale w policji. Ale nawet jak mam prywatnych detektywów czy policjantów, to w sumie bez większego znaczenia. I oni są tacy twardzi właśnie i tak dalej. Tak tutaj ten typ totalnie taki nie jest. I to jest całkiem zabawne. Ma wydźwięk komediowy, ale też łączy się z kilkoma innymi scenami pokazującymi w ogóle traktowanie kobiet w tamtych czasach, w tym środowisku, też jako stworzenia po prostu gorszego sortu. Mamy jakieś niesłuchanie, traktowanie przedmiotowe, wykorzystywanie. Pojawia się na przykład świetna scena, w której pewien podły typ obrywa od panny młodej w momencie, gdy praktycznie dopuszcza się napaści seksualnej, a następnie krzyczy, gdy obrywa od panny młodej potwory. Dlaczego <laughs> się śmieje? No bo jedynym potworem w tej scenie jest ten facet, nie? A Nasze potwory w sumie tutaj są, znaczy potwory, no panna młode z tym wybawicielem bardziej. Mamy też jeszcze świetną scenę tańca, takiego też jakby grupowego opętania, jakiegoś transu, który kończy się pewną przemową która w pewnym sensie zapala iskrę rewolucji w tym filmowym Chicago. Obok tego mamy jeszcze wątki gwiazd ówczesnego Hollywood. Właśnie mówiłem, że Frank jest kinomanem. E, fanostwa, fanostwa zbliżonego do obsesji. Nie? Taki Annie Wilks vibe trochę. Odkrywanie prawdziwej twarzy naszych autorytetów. No i w którymś momencie to wszystko się przecina, łączy, prowadzi do wspólnego finału. No i to jest jeden wielki klimaks wszystkiego. Nie jest to finał idealny, ale... I bardzo dobry. Miałem przez moment pewne wątpliwości, tam są rzeczy, które nie do końca kupuję, ale całościowo on całkiem fajnie gra. No i gdy już po seansie polecałem ten film znajomym, na zasadzie mówię, że byłem tak trochę spontanicznie na pannie młodej, podobało mi się, tak myślę, że tobie też się może spodobać, no to słyszałem, że czytali w sieci, że to feministyczny bełkot i jeden wielki chaos, i trochę się zdziwiłem, bo jasne, jest tutaj jakiś przekaz, tak? chociaż to duże słowo, na przykład przekaz, że babka może być lepszym detektywem czy policjantem czy naukowcem od faceta. Może, ale nie musi. No niesamowite, że ktoś, jeżeli ktoś ci mówi, że nie chce seksu, no to nie zmuszasz go do tego. Wow. No i że lepiej nie budować związków na kłamstwie na przykład, nie? No jeżeli komuś przeszkadzają takie myśli i uważa, że to jest jakieś lewicowe czy coś, no to ja chyba nie chcę mieć z takimi osobami wiele do czynienia. Jasne, tutaj no, pada nawet w którymś momencie mi ale to, to nie jest film dydaktyczny. Tak? Do tego to są lata 30. A my obserwujemy głównie zbirów, e, mafiozów, brudnych gliniarzy albo jakąś fajtłapę jedną, drugą, więc e, no, film po prostu nie wybiela tych negatywnych postaci ale jest totalnie rozrywkowy. tak? To nie jest jakiś dydaktyczny manifest, ani nic takiego. I tutaj komedia gra często pierwsze skrzypce, więc nawet właśnie jak jest ta zamiana ról, jasne, można to odczytywać tak, że no tak jak powiedziałem, nie, że kobieta może być lepszym gliną niż ten facet, ale też film nam nie mówi, że faceci są beznadziejnymi glinami, tylko po prostu pokazuje akurat taką parę i ogrywa to w sposób komediowy. Tam też nie wszystkie żarty może do mnie trafiały akurat w tym wątku, ale no Spoko, no był. Kilka razy się uśmiechnąłem, tam się zaśmiałem. Tyle. Dla mnie ten film, nawet też w kontekście właśnie dalej jakiegoś feminizmu, on nie uderza w patriarchat, a bardziej w korupcję, w nepotyzm, w oligarchów, w takich bogaczy u władzy, czy jakieś gwiazdy, które traktują innych ludzi z jakąś nieuzasadnioną pogardą. I film w sumie staje w obronie słabszych, którym odbiera się głos to jest nawet dosłownie wątek ucinania języków, więc nie wiem, no może Larry Ellison, Elon Musk, Peter Thiel, czy Max Levkin, nie wiem w sumie jak się to nazwisko wymawia, no może oni mogą czuć się dotknięci, czy coś, bo ten film ewidentnie mówi, nie? że takie, takie typy u władzy no to nie są fajne postacie ale no ja w tym nie widzę nic kontrowersyjnego też ja nie rozumiem kultu miliarderów tak osobiście nie prywatnie na co dzień poza tym filmem a im więcej jeszcze o nich czytam tym bardziej życzę im by skończyli jak Lupino więc no dla mnie no tu nie ma żadnego manifestu poza tym że jak ktoś jest zły chamski wredny czy jest właśnie z zbirem Magdersą, złodziejem dorobił się na cudzej krzywdzie no to można mu zrobić kuku i tyle Equalizer. Dobra, a teraz o problemach. Cały ten wątek rewolucji społecznej on się tutaj pojawia. Ale się mam z nim problem, bo on jest obok fabuły. Wygląda fajnie wizualnie, to jest krótka scena, nie wiem ile. Ona może mieć minutę, dwie, trzy a może mieć i pół minuty, nie wiem. Potem powraca w scenie na napisach i, i to jest wszystko. Bardzo fajnie wizualnie to jest ograne, ale. To, to, no, to, to nie powiem, że nie, że prowadzi do nikąd, no bo prowadzi do tej sceny na napisach, ale to jest totalnie obok tego filmu, nie? Tak samo ten wątek policji, on do czegoś tam w którymś momencie prowadzi, ale przez długi czas wydaje się doklejoną komedijką, nie? Po prostu takim pobocznym wątkiem takim no dosłownie doklejonym, no postacie wpadają na trop naszej pary, więc no to jest jakoś tam powiązane, ale nie czujemy, żeby to miało jakikolwiek wpływ na naszych bohaterów, nie? To jest obok i to jest potrzebne po to, by w finale zebrać kilka postaci w jednym miejscu i pozwolić im działać i to jest super, tak? Ta scena końcowa, jak tam właśnie mamy taki trochę reunion, nie wiem, Avengers z tego filmu, Avengers Assemble, tak? No to to fajnie gra, ale poza tym finałem to nie do końca do mnie przemawiało i bardziej odciągało uwagę od wątku potworów. I ogólnie w tej produkcji czuć taki trochę chaos, takie poszywanie. No ale, ale, nie? To jest panna młoda, hello, tak? Potwór Frankensteina. No i y, sam sobie uświadomiłem, już wychodząc z kina, że to pewnie jest, w sensie to, to nie wyszło przypadkiem, nie? bo tutaj są elementy, które doskonale się spinają, a są takie elementy, nomen menomen poszywane, doszyte. I to może być taki świadomy zabieg nie tego poszywania a la ciała potwora Frankensteina, który no, jest poszywany, ale ostatecznie żyje, żyje. I ten film to jest taki właśnie patchwork, kolasz w pewnym sensie. No ale mimo wszystko to może nie zagrać. Nie? W sensie mi to też trochę przeszkadzało i myślę, że gdybyśmy się bardziej skupili na naszej parze bohaterów, to, że być może całość to był w ogóle super film dla mnie, a tak jednak czułem się momentami trochę taki zdezorientowany, tak że film mi krzyczy, tak, spójrz tutaj, pomyśl o tym, zapamiętaj to, a nie wszystko, jest jakiś tam climax fajna scena w finale, która Trochę z tego czerpię, ale to nie jest tak, że każdy jeden wątek jest doprowadzony do jakiegoś super satysfakcjonującego finału. Część jest trochę tak obok, część się w sumie do końca nie domyka. No i tyle. Czy to mi ten film popsuło? No nie. Ciężko mi go polecać na lewo i prawo, no bo po pierwsze część osób ma alergię na jakiekolwiek wątki społeczne w kinie gatunkowym. Tak, gifterzy już się na pewno zerwali ze smyczy i tam są. Po obejrzeniu trailera czy przeczytaniu opisu. Po drugie, no, część osób nie kupi tej pankowo-gotycko-nuarowej stylizacji. On, ten film jest ładny, tak wizualnie ma kilka takich naprawdę bardzo fajnych, przemyślanych scen wizualnie, audatywnie jest w porządku, ale no to jest jednak nietypowy styl i nie każdemu siądzie. Po trzecie też masa osób pewnie powie, że pupa, no bo nie straszy, tak? No rzeczywiście tego horroru, jeżeli chodzi o przerażanie, nie ma wiele. Mamy troszkę tego gor, więc no fani grozy też mogą być usatysfakcjonowani, ale nie muszą, no na pewno się nie przestraszą i tak samo no komedia, no humor do jednego trafi bardziej, do innego mniej. Są osoby, które w ogóle nie lubią horrorów komediowych, dla mnie to był udany sens. ja z kina wyszedłem nawet w sumie bardzo zadowolony i ogólnie sens polecam. Tak? Jeżeli to co powiedziałem was zachęca, no to absolutnie idźcie do kina czy oglądajcie ten film w streamingu. Ja daję myślę 7 na 10. Z kina wyszedłem bardzo zadowolony, więc pewnie wtedy tak na żywo, jak ktoś mnie zapytał, to bym dał oczko albo i nawet dwa więcej. Tak już na spokojnie widzę te pewne problemy, ale nadal nie rozumiem, czemu ten film spotkał się z aż taką falą krytyki, bo moim zdaniem jako też taki rozrywkowy, stylizowany, komediowy horror ogląda się go bardzo przyjemnie, sprawdza się bardzo dobrze. Więc ja jeszcze raz polecam, chociaż z tymi zastrzeżeniami, tak, że to nie jest produkcja dla każdego. No i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeżeli film widzieliście, no to zapraszam do dzielenia się opiniami w komentarzach, a ja będę kończył i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.